lata 1667-1697. Czas triumfu Moskwy i odprężenia w stosunkach polsko-rosyjskich. Od rozejmu w Andruszowie po wybór na króla Polski Sasa Augusta II w bardzo burzliwej elekcji z ingerencją Rosji. Dziś o tym w 13. odsłonie historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. To czas schyłkowego panowania w Polsce Jana Kazimierza a następnie Michała Wiśniowieckiego do 1674 roku i Jana III Sobieskiego do 1696 roku. Między 30 stycznia a 9 lutego 1667 roku zakończył się ważny etap w stosunkach polsko-rosyjskich. Został podpisany rozejm w Andruszowie, obecnie to wieś w obwodzie smoleńskim Federacji Rosyjskiej. Kończył ponad trzynastoletnią wojnę Rzeczypospolitej z carstwem Rosyjskim. Dla Polski krok konieczny. Polska była osłabiona wojną północną, powstaniami kozackimi zagrożeniem turecko-tatarskim. W 1686 roku potwierdzono rozejm Traktatem Grzymułtowskiego, korzystnym dla carstwa. Formalnie kończył wojnę, oddawał Rosji na stałe wschodnią Ukrainę i akceptował trwałą utratę Kijowa na rzecz Moskwy oraz uznawał jej prawo do opieki nad prawosławną ludnością Rzeczypospolitej. Sytuacja niekorzystna dla królestwa, ale wydawało się, że możliwe spokojne trwanie sąsiadów bez większych konfliktów jest w zasięgu ręki. Od 1682 roku na Kremlu zasiadało rodzeństwo. Regentka Zofia Aleksiejewna, Iwan V i faktycznie sprawujący władzę Piotr I Wielki. I to ten ostatni po sukcesach na południu carstwa w walce z Osmanami i Tatarami zdobyciu Azowa nad Morzem Czarnym w 1696 roku zmienił kierunek ekspansji ku Europie przez Bałtyk. W 1696 roku wraz ze śmiercią Jana III Sobieskiego rozpoczęto przygotowania do elekcji króla Polski. Faworytem był francuski książę Conti, w którym car Piotr I widział zagrożenie dla swoich interesów. Thank you W atmosferze koncentracji wojsk rosyjskich na granicy z Rzeczpospolitą car wystosował list nie tylko do swojego posła w Warszawie, ale za jego pośrednictwem do polskich elektorów. Groził wojną, jeżeli wybiorą kandydata niepodobającego się Moskwie. List dotarł za późno, ale i tak sytuacja sprzyjała Piotrowi. W Warszawie dokonała się równoległa elekcja. Pierwsza wyłoniła na króla Kontiego, druga akceptowanego przez Moskwę Sasa Augusta II, który w ekspresowym tempie zjawił się w Krakowie, gdzie dokonano jego koronacji w 1697 roku. Czym były wspomniane trzy dekady dla dalszych dziejów Polski. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski, jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy można krótko ocenić te trzy dekady? Zaczynało się coś niebezpiecznego? W pewnym sensie te dekady są wyjątkowe w dziejach stosunków polsko-rosyjskich, dlatego że są czasem, kiedy wydawało się, że te relacje układają się w sposób względnie pokojowy nie jest to czas wojen polsko-rosyjskich, to jest czas pokoju rozpoczętego właśnie datą, od której zaczynamy, rozejmem w Andruszowie. Czas, który oczywiście z perspektywy oceniamy jako dyplomatyczną, strategiczną przegraną Rzeczpospolitej, ale z bliskiej perspektywy ówczesnej wydawało się, że wszystko jeszcze jest możliwe, że Rzeczpospolita owszem przeszła do defensywy pod wpływem gigantycznych strat, jakie zadał jej czas potopu szwedzko-moskiewsko-siedmiogrodzkiego pod wpływem także wewnętrznych zaburzeń Rokoszu Lubomirskiego, który skończył się tuż przed rozejmem w Andruszowie i niewątpliwie nieumiejętność porozumienia króla Jana Kazimierza z większością szlachecką, którą reprezentował Jerzy Lubomirski, hetman polny, kosztowała Rzeczpospolitą tak duże ustępstwa w rozejmie w Andruszowie, a więc utratę Smoleńszczyzny, Czernichowszczyzny, Siewierszczyzny, tego pasa ziem który dzisiaj stanowi pogranicze rosyjsko-białoruskie. No ale oprócz tego na dwa lata przekazana została Rosji ziemia szczególnie cenna dla niej, a mianowicie Kijów, uznawany za matkę grodów ruskich, takie najważniejsze w pewnym sensie symbolicznie miasto Rusi. Wandruszowie Andruszowie został Kijów przekazany Rosji tylko na dwa lata jako baza operacyjna do wspólnych, to znaczy rosyjskich i polskich, ale prowadzonych z Kijowa właśnie przez wojsko rosyjskie, operacji przeciwko Turcji. I to właśnie warto przypomnieć, żeby uświadomić sobie, że ten okres, te 30 lat, o których dzisiaj mówimy, to jest czas, kiedy wydawało się, że Polska i Rosja są sojusznikami, nie wrogami już. Wojny się przetoczyły, wynik... Nie był korzystny dla Rzeczpospolitej, ale przecież jej jeszcze nie likwidował. Nie czynił z niej kolonii rosyjskiej, a tylko osłabiał. Ten wynik wydawało się wciąż pozwalał na względnie równorzędne występowanie Rzeczpospolitej obok Rosji jako sojuszników w walce z potężnym przeciwnikiem od południa z Imperium Osmańskim. Ten atak turecko tatarski następuje w tym czasie w sposób bardzo widoczny. Dla zarówno ówczesnych elit rosyjskich, jak i tym bardziej elit Rzeczpospolitej, jak i elit habsburskiej części cesarstwa wiedeńskich, armię sułtana co rusz uderzały, a to na Węgry w stronę Wiednia, a to w stronę Podola na Polskę, a to poprzez stepy nadczarnomorskie w kierunku Czechrynia ku centrum państwa rosyjskiego. A więc to jest czas, kiedy wydawało się, że no, tworzy się podstawa do odnowienia pomysłów sprzed kilkudziesięciu lat, z końca wieku XVI, współpracy polsko-rosyjskiej przeciwko Turcji. Przypomnę, że przecież takie pomysły były wysuwane w końcu wieku XVI w wielkich poselstwach Rzeczpospolitej, poselstwie Lwasa Piechy, kanclerza litewskiego, żeby utworzyć bliższy związek Polski i Rosji Teraz się ta sytuacja odnawia w realiach gorszych dla Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita jest osłabiona, Rosja jest mocniejsza, ale Rzeczpospolita wciąż jest krajem suwerennym. No, większą część owych trzech dekad, jak pani redaktor we wprowadzeniu swoim przypomniała, wypełniają przecież rządy Jana III Sobieskiego. Niezależnie od wielkich kłopotów wewnętrznych, nazwijmy to delikatnie, no ten król nie symbolizuje upadku prestiżu Rzeczpospolitej. Problemy tak, kłopoty wielkie, zniszczenia i osłabienie silne, ale Rzeczpospolita wciąż jest państwem dużym, suwerennym. I sugestia, że istnieje taka możliwość współpracy dwóch suwerennych państw we wschodniej części kontynentu, czyli Rosji i Polski, pojawiała się nie tylko w głowach polskich mężów stanu, niektórych oczywiście, ale także po stronie rosyjskiej niektórzy jak negocjator tego rozejmu z Andruszowa, Afanasi, Ordin, Naszczokin. Mówię oczywiście o dyplomacie rosyjskim. Zdecydowanie byli zwolennikami zakończenia walk polsko-rosyjskich, uznania status quo, jakie zostało osiągnięte i nawiązania bliższej współpracy. Naszczokin myślał nie tylko zresztą o współpracy przeciwko Turcji, ale przeciwko Szwecji, która była także jeszcze jednym Elementem tej układanki strategicznej wschodniej Europy. Akurat i Rosja i Polska dopiero co zawarły pokój ze Szwecją. Rosjanie w Kardis, Polacy w Oliwie. Ale wiadomo było, że ta walka o dominację w strefie Morza Bałtyckiego się nie zakończyła i że Rosja, Szwecja, Polska, no i nowy wynurzający się tutaj gracz, czyli Brandenburgia, panująca także nad Prusami Książęcymi. To są kraje, które nie zrezygnowały z walki o pierwszeństwo nad Morzem Bałtyckim, a więc możliwe partnerstwo polsko-rosyjskie wtedy, jak się zdawało, może pomóc osłabić, wyeliminować Szwecję. Ta możliwość partnerstwa polsko-rosyjskiego jest niezwykle rzadka, a ona właśnie tutaj się jawiła. To partnerstwo w stosunkach polsko-rosyjskich. Miało też podobno wymiar wymiany nawet kulturalnej. Tak, to jest bardzo ciekawy okres z tego punktu widzenia, bo właśnie fakt, iż nie ma wojny w tym okresie polsko-rosyjskiej, no Rosja ma swoje, to też może podkreślimy bardzo poważne problemy wewnętrzne. Oczywiście z jednej strony sięga aż po Ocean Spokojny. Prowadzi wojnę z nową, bardzo energiczną dynastią chińską, dynastią manchurską o granicę nad Damurem. Tę wojnę zresztą przegrywa Rosja i w 1689 roku zawiera niekorzystny dla siebie pokój w Nerczyńsku. No ale to jest czas, kiedy Rosja rzeczywiście już mocną stopą staje tam nad Oceanem Spokojnym. Opanowuje Kamczatkę nawet przed końcem wieku. 17, a więc jest Rosja już potęgą eurazjatycką, ale jeszcze raz to podkreślę. Ten okres, o którym mówimy zaczyna się od potężnego kryzysu wewnętrznego w Rosji, bo to jest czas powstania Stepana Razina. Kto z Państwa interesuje się folklorem, ludowymi pieśniami? Często przerabianymi na rozmaite sposoby w kulturze popularnej XX i jeszcze początku XXI wieku. Ten zapewne spotkał się z postacią Stienki Razina, symbolicznego zbuja z owych pieśni na Rusi powstających, zwłaszcza w Rosji. I to, co odzwierciedla to dalekie echo folklorystyczne, było rzeczywiście grozą wewnętrzną w państwie rosyjskim w latach 1667 1671, kiedy to ogromne powstanie, nie tyle chłopskie, ile wieloetniczne powstanie ludów z nadśrodkowej Wołgi, motywowane również społecznie, groziło całej spoistości państwa rosyjskiego. Z naszego punktu widzenia może szkoda, że wybuchło nie kilka lat wcześniej. Wtedy niewątpliwie nie trzeba byłoby zawierać tak niekorzystnego rozejmu w Wandruszowie. No ale Akurat Stieńka Razin porwał ze sobą masy tuż po zawarciu rozejmu Andruszowskiego. Niemniej na cztery lata sparaliżował możliwości jakiejkolwiek ekspansji czy umocnienia pozycji rosyjskiej na innych zewnętrznych frontach. No a potem jeszcze następna wewnętrzna kwestia, która także wpływa na sytuację w Rosji, to jest tak zwana schizma wewnętrzna, czyli raskoł, podział w prawosławiu spowodowany przeciwstawieniem się bardzo dużej części, chyba większości społeczeństwa rosyjskiego wobec reform cerkiewnych, jakie wprowadził patriarcha moskiewski Nikon w latach 50. zatwierdzonych w 1666 roku ostatecznie. I to właśnie wewnętrzne rozdzielenie prawosławia w Rosji taka, powiedziałbym, masowa emigracja wewnętrzna. Setek tysięcy prawosławnych, którzy no, nie chcieli służyć państwu, które wspiera reformy zmieniające odwieczne moskiewskie zasady prawosławia. Wiele dziesiątków wsi tych starowierców, tych, którzy bronią starej obrzędowości, decyduje się na samo spalenie. To są rzeczy dla nas trudne do wyobrażenia, ale tysiące ludzi zdecydowało raczej zginąć, spalić się w swoich wioskach niż poddać nowej, wymuszanej przez państwo reformie cerkiewnej. To wszystko razem składa się na obraz, w którym zaczynamy rozumieć, dlaczego Polska, która no, wydaje się słabsza wtedy, jeśli patrzymy na to tylko z polskiej perspektywy, no to przecież jak pamiętamy, Ostatnie lata Jana Kazimierza, potem czas panowania jego następcy Michała Korybuta Wiśniowieckiego, czy nawet czasy Jana III Sobieskiego, no to jednak nie kojarzymy ich ze szczytem potęgi Rzeczpospolitej, a jednak właśnie ta Rzeczpospolita osłabiona jest w tym czasie partnerem traktowanym na pewno bardziej równorzędnie niż wynikałoby to z mapy, gdzie Rosja rozciąga się na obszarze już wielu, wielu milionów kilometrów kwadratowych po Kamczatkę, a te właśnie słabości wewnętrzne Rosji i poszukiwanie drogi na zachód, drogi do centrum rozwoju ulokowanym w zachodniej i południowej części Europy, nakazuje elitom rosyjskim otwarcia na ten kraj, z którym bezpośrednio Rosja sąsiaduje, a z którym Rosja w tym momencie wojen żadnych nie prowadzi. Ale spróbujmy jednak porzucić politykę, militaria i wrócić do współpracy kulturalnej między Polską a Rosją w tym czasie, panie profesorze. Przepraszam za tak długie wprowadzenie do odpowiedzi na to pytanie, ale no trzeba sobie to właśnie wyobrazić. Dlaczego w tym momencie, kiedy Rzeczpospolita zaczyna przegrywać Tą rywalizację strategiczną z Rosją staje się atrakcyjna kulturowo dla Rosji. Być może właśnie to, że Rzeczpospolita nie jest już groźna dla Rosji. Nie jest ten import kulturowy z Polski traktowany jako niebezpieczna agentura kulturalna, która może po prostu nieść za sobą Pływy polityczne z Polski, które zagrożą znowu duszy rosyjskiej, tak jak to sobie wyobrażano 100 lat wcześniej, kiedy czas Dmitriat, smuty tak zwanej wewnętrznego zamętu w Rosji po wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów i tak zwanej polskiej interwencji wzmocnił strach przed Polską. Teraz już tego strachu nie ma. Rosja wygrała starcie strategiczne o Ukrainę. I to panowanie nad Kijowem ma tutaj najważniejsze znaczenie dla owej mody polskiej, która zapanowała w Moskwie w końcu lat 70. i w całych latach 80., to przez kilkanaście lat można powiedzieć, że na dworze rosyjskim i w kręgu elit bojarskich, czyli jakbyśmy to powiedzieli, arystokratycznych rosyjskich, język polski stał się językiem towarzystwa. Strój polski zaczął być powszechnie naśladowany. Zaczęto malować portrety wielmożów rosyjskich, będące kopiami wzorów sarmackiego portretu, jaki rozwinął się już od kilkudziesięciu lat w Rzeczpospolitej. To jest także czas wpływów trwalszych na kulturę rosyjską może najtrwalszych i najważniejszych, a zapomnianych wpływów na początki literatury rosyjskiej, bo literatury rosyjskiej no. Nie ma w stopniu porównywalnym z rozkwitem literatury w Rzeczpospolitej, literatury polskiej wieku XVI. W Moskwie czasów Iwana Groźnego czy jego poprzedników są księgi cerkiewne, są listy, które rozważają listy cara, kwestie teologiczne połączone z politycznymi. Ale przecież ani nie ma poezji, ani nie ma dramatu, ani nie ma powieści, jak wiadomo, rodzi się w dalekiej Hiszpanii, ale wkrótce zaczyna docierać w postaci popularnej, awanturniczo-przygodowej, romansowej, także do Europy Wschodniej. No ale to właśnie Polska jest tym obszarem, gdzie rozmaite gatunki wysokie i niskie publikowane przez liczne przecież drukarnie w Polsce, zaczynają budzić zainteresowanie elit rosyjskich, które nie mają jeszcze swoich drukarni. Działa jedna drukarnia, wyłącznie jedna drukarnia w Moskwie, państwowa, która drukuje regulaminy wojskowe i księgi cerkiewne, nic więcej. A więc to właśnie ten import książek z Polski, czy raczej mód intelektualno-literackich, które z Polski dochodzą do Rosji, staje się zjawiskiem no, niezwykłym, charakterystycznym dla tej Epoki Jej symbolem tej właśnie mody polskiej staje się Symeon Połocki, poeta urodzony w Połocku właśnie w 1629 roku, a więc rówieśnik Jana III Sobieskiego, który po opanowaniu Połocka wschodniej Białorusi przez wojska rosyjskie w 1654 roku przechodzi na służbę carów rosyjskich, ale zdążył poznać literaturę polską i stać się jej częścią. To są początki jego twórczości. Wychowanek Kolegium Kijowskiego i Szkół Polskich przenosi na grunt moskiewski zasady wersyfikacyjne, wzory gatunkowe z Polski na grunt rosyjski. On jest właściwie ojcem założycielem poezji rosyjskiej. Publiczność kojarzy tylko nazwisko Puszkina, od niego zaczyna tę wielką literaturę rosyjską, ale nie byłoby Puszkina bez Siemiona czy Symeona Połockiego, a nie byłoby Połockiego, co on podkreślał na każdym kroku, gdyby nie było Kochanowskiego. To był jego wzór, bożyszcze, gdyby nie było także całej literatury sarmacko-barokowej, tak bym powiedział, do której również Połocki i inni. Twórcy ziem ruskich zagarniętych przez Rosję w czasie wojny przeciwko Rzeczpospolitej w latach 1654-67 się wywodzili. Oni wszyscy, którzy przeszli najczęściej przez kolegium w Kijowie, to prawosławne kolegium, ale funkcjonujące w Rzeczpospolitej jeszcze, ale oparte na wzorach edukacji zachodniej, polskiej powiedziałbym, Staną się elitą modernizacyjną, że użyję współczesnego terminu Rosji drugiej połowy wieku XVII i także początków rządów Piotra I. Oni będą proponowali... Regent Zofii, o której pani redaktor mówiła, tej, która będzie sprawowała władzę w Rosji w latach 1682 89 powołanie Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej właśnie według projektu Symeona Połockiego, która byłaby pierwszą szkołą wyższą w Rosji, a językami nauczania w tej akademii miałyby być Polski, łaciński i grecki. Polski został zatem postawiony no, na najwyższej płaszczyźnie języka kultury, no, obok łaciny i greki w tym projekcie. I to jest jakieś świadectwo tej niezwykłej epoki, kiedy elita moskiewska ulegała modzie na polskość. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski od Rusi po Rosję. Historia Żywa Jest jeszcze, panie profesorze, jedna ważna rzecz, którą Polska dała Rosji. Otóż przybliżyła Rosję do tego wymarzonego zachodu. Wspomniałam o traktacie Grzymutowskiego z 1686 roku, który formalnie kończył wojnę i oddawał Rosji na stałe wschodnią Ukrainę i akceptował trwałą utratę Kijowa. Zatem Rosja przysunęła się do zachodu. Jan III Sobieski podobno zaciskał zęby, ale ten traktat Grzymułtowskiego. Czy musiał podpisać? Bardzo jestem wdzięczny pani redaktor, że wróciła pani z trochę bujających w chmurach, bardzo pięknych chmurach rozważań o wpływie kulturowym z Polski idącym na Kreml do realiów politycznych, bo te pozostają przygnębiająco smutne z polskiej perspektywy i symbolem tego najbardziej dobitnym jest właśnie traktat Grzymułtowskiego od nazwiska głównego polskiego negocjatora, Krzysztofa Grzymutowskiego, wojewody poznańskiego. Obok niego negocjował ten traktat kanclerz litewski Marcjan Ten traktat zawarty w maju 1686 roku, wieczysty pokój, rzeczywiście będzie trwał wyjątkowo długo, bo aż do pierwszego rozbioru, czyli do 1772 roku, w zasadzie granice nie ulegną zmianie. To niezwykle długo jak na traktaty, zwłaszcza zawierane z Rosją, ale nie chodzi mi teraz już nawet o samą nazwę bardzo dostojną i no, dającą nadzieję rzeczywiście na długotrwałość, wieczysty pokój z Rosją. Choć sam główny negocjator Grzymołtowski był dość miękki na rzecz Rosji w tych negocjacjach. No starał się jak mógł, ale nie starał się za bardzo, tak bym powiedział, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w bogatych podarkach, jakie otrzymał na odjezdnym z Moskwy. Ale tutaj główną rolę, nie chcę powiedzieć agenta rosyjskiego, bo to może zbyt daleko posunięte stwierdzenie, ale na pewno człowieka, poprzez którego szły do polskiej delegacji pokojowej wpływy rosyjskie, odgrywał Marcjan Ogiński, trochę zapomniany współbohater. W tym przypadku słowo bohater napisałbym w cudzysłowie tych negocjacji. Bo właściwie była to największa klęska dyplomatyczna w historii Polski w wieku XVII. Dyplomacja polska w wieku XVII odniosła w istocie wiele bardzo błyskotliwych zwycięstw. Starałem się o tym przypominać wcześniej. Wbrew stereotypom dyplomaci królewscy potrafili rozgrywać nieźle różne, bardzo trudne, czasem desperackie partie, że wspomnę ratujący Polskę traktat z Hanatem Tatarskim, efektywnie wykorzystaną pomoc Austrii przeciwko Szwedom i w negocjacjach z Rosją w czasie potopu. I nie jeden taki układ można byłoby jeszcze wymienić. Tymczasem Traktat Grzymutowskiego o wieczystym pokoju z Rosją z 1686 roku został przyjęty w sposób najbardziej niekorzystny dla Polski, jak można to sobie wyobrazić. Dlaczego? To jest właśnie pytanie, które pani redaktor zadała i trzeba je powtórzyć z całym naciskiem, bo rzecz dotyczy sprawy bardzo ważnej. Otóż to pytanie wiąże się z układem sił w Europie Wschodniej w owym czasie, w którym do otwartej bardzo brutalnej agresji przystąpiło Imperium Tureckie, Imperium Osmańskie. Przypomnijmy, że Rzeczpospolita poniosła już w tym czasie bardzo poważne i upokarzające straty. Traktatem w Buczaczu w 1672 roku Rzeczpospolita musiała wyrzec się sporej części swojego terytorium na rzecz Turcji. Pamiętamy te sceny z pana Wołodioskiego, Henryka Sienkiewicza, obrona Kamieńca Podolskiego, zakończona kapitulacją i wysadzeniem części twierdzy w powietrze przez kapitana Hekinga, powieści nazywanego Ketlingiem, to rzeczywiście jest odzwierciedlenie faktu historycznego z tego czasu, faktu, który oznaczał bardzo bolesną dla Rzeczpospolitej stratę i dalsze zagrożenie agresją turecką, bo Turcja przecież nie kończy, mimo pokoju w Buczaczu, swoich operacji ofensywnych, kierując je teraz bardziej przeciwko Austrii. Ale wiadomo było, że jeżeli Austria padnie, następny będzie Kraków, następny będzie Lwów. I to był właśnie powód, dla którego Jan III Sobieski zdecydował się na słynną i moim zdaniem zdecydowanie potrzebną, a w każdym razie zrozumiałą dla ówczesnej szlachty, co się rzadko zdarzało, tak zmobilizować wysiłek zbrojny Rzeczpospolitej, odsiecz wiedeńską. Odsiecz wiedeńska 1683, wielkie zwycięstwo przy walnym udziale Polski, Wydawałoby się, że to mogło wzmocnić pozycję negocjacyjną Polski w stosunkach z Rosją. Tak się nie stało, dlatego że późniejsze niepowodzenia Jana III Sobieskiego, który owładnięty obsesją stworzenia dziedzicznego księstwa dla swoich następców, dla swoich dzieci, postanowił wyrwać z rąk tureckich księstwa naddunajskie. A więc Mołdawię, Wołoszczyznę, było to do pewnego stopnia zgodne z interesem Rzeczpospolitej, ale doświadczenia, jakie miała w tym względzie Polska, były absolutnie jednolite i wyłącznie negatywne. Od czasów Jana Olbrachta, końca XV wieku, wszystkie próby utrwalenia polskiej zwierzchności nad Mołdawią i Wołoszczyzną kończyły się tragicznie dla Polski i tak było i tym razem. I jednocześnie Sobieski, starając się utrzymać nadzieję na, na rewanż, na to, że kiedyś uda mu się odzyskać ten skrawek dziedzicznej ziemi dla swoich potomków, trzyma się kurczowo myśli o dalszym uczestnictwie w Lidze Świętej skierowanej przeciwko Turcji. lidze, którą montuje Cesarz Austriacki, który chce wyrzucić wreszcie Turków z Europy Południowej. No i do tego potrzebna mu jest współpraca z Polską, ale jeszcze bardziej współpraca z Rosją. Z Rosją, która wydaje się już w tym momencie silniejsza militarnie, gospodarczo od Rzeczpospolitej. I dlatego dyplomacja habsburska nakłania bardzo mocno Sobieskiego, żeby ten zakończył pokojem wieczystym spór z Rosją, bo Rosja tylko pod takim warunkiem zgadza się wejść do wojny przeciwko Turcji. I ten argument znakomicie rozgrywała dyplomacja rosyjska. I Sobieski musiał podpisać traktat Grzymułtowskiego. Tak, to jest bardzo ciekawy okres z tego punktu widzenia, bo z drugiej strony sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej, podziały, w których na przykład wspomniany wojewoda Grzymułtowski no, nie należał, mówiąc delikatnie, do zwolenników króla, osłabiały możliwości skutecznej dyplomacji polskiej. No i wreszcie jeszcze jeden element, trzeba tutaj przywołać tradycyjną wytrwałość, energię w stawianiu swoich żądań ultymatywnym ze strony dyplomacji rosyjskiej. Dyplomacja rosyjska niewątpliwie już wtedy wykazywała się tymi cechami, które będą jej znakiem firmowym także w wieku XX, aż po wiek XXI to właśnie sprawiło razem, włącznie z elementami przekupstwa stosowanymi wobec członków polskiej delegacji, że zgodzili się na warunki niekorzystne. No, oczywiście można sobie wyobrazić gorszy scenariusz, to znaczy, że Polska traci jeszcze jakieś dodatkowe terytoria. Ale najważniejsze były te zmiany, które dotyczyły w stosunku do Andruszowa, do rozejmu w Andruszowie. Utrwalenie panowania Rosji nad Kijowem. Rosja nie oddała Kijowa, mimo że zgodnie z rozejmem andruszowskim miała tam być tylko przez dwa lata. A po drugie, Zaporoże, czyli ten obszar, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, południowej Ukrainy, które wcześniej na mocy rozejmu w Andruszowie było uznawane za strefę neutralną, w której występują wpływy zarówno polskie, jak i rosyjskie, zostało de facto uznane za obszar wpływów wyłącznie rosyjskich. I wreszcie trzeci element... Chyba najgorszy w traktacie uznanie prawa cara rosyjskiego do opieki nad prawosławnymi w Rzeczpospolitej. Ten artykuł traktatu Grzymutowskiego, który mówił o tym, iż prawosławni mogą odwoływać się w Rzeczpospolitej do opieki cara, no, oznaczał przecież prawo sąsiedniego państwa do stałej ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa polsko-litewskiego i Rosja z tego prawa ingerencji będzie korzystała. Długofalowo w pełni odczuje to Rzeczpospolita w ostatnich dekadach swojego istnienia w czasach panowania Katarzyny II. Wróćmy jeszcze na moment, dosłownie na moment, do zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Notowania Polski w Europie wtedy bardzo wzrosły i byliśmy blisko czołówki najważniejszych państw kontynentu. Tymczasem w tym samym rankingu Rosja była na przedostatnim miejscu. Czy Europa nie zauważyła, nie rozumiała tego parcia Rosji w stronę Zachodu i budowania swojej potęgi? Ten ranking, o którym pani redaktor wspomniała, swoisty ranking, to lista państw dołączona do traktatu westfalskiego w Minster i Osnabryk, zawieranego na koniec wojny 30-letniej pustoszącej Europę w Środkową, kraje niemieckie, a podpisanego w 1648 roku. A więc to wtedy, w połowie wieku XVII. Kiedy jeszcze ani powstania kozackie nie zniszczyły od wewnątrz Rzeczpospolitej, ani nie było potopu szwedzko-moskiewskiego, Rzeczpospolita rzeczywiście wydawała się jedną z pierwszoplanowych potęg Europy i była nią. Na pewno była krajem w pełni suwerennym. A w roku 1683, kiedy rozbłysła po raz ostatni sława husarii polskiej pod Wiedniem, Rzeczpospolita była już w zupełnie innym położeniu. To było jakby babie lato Rzeczpospolitej, a nie nowa jej wiosna. Rzeczpospolita w sensie gospodarczym i politycznym znajdowała się w stanie powolnego dźwigania się z ruin, jaką spowodowały wojny połowy wieku XVII, wspomniany potop. To także jest czas, kiedy pogłębia się kryzys wewnętrzny państwowości Rzeczpospolitej, siła opozycji paraliżującej poczynania króla. Daje o sobie znać regularnie już wtedy zrywanymi sejmami. Państwo polsko-litewskie, Rzeczpospolita, jest już w tym okresie, czyli w 1683 roku, państwem nieporównanie słabszym niż była 35 lat wcześniej. Jednak traktat Wandruszowie, wspomniany przeze mnie, zawarty w 1667 roku, rozejm z Rosją, świadczył już niewątpliwie no, raczej o. Przegranej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita straciła 110 tysięcy kilometrów kwadratowych, no ale nie, nie straciła swojej żywotności jeszcze. Niemniej wciąż jeszcze obowiązywał ten haniebny traktat buczacki w roku 1683, w którym Rzeczpospolita utraciła kolejne terytoria na rzecz Turcji. I to właśnie sprawia, że pomimo tego błysku oręża polskiego pod Wiedniem, pozycja Polski na arenie międzynarodowej niewątpliwie była dużo niższa niż 35 lat wcześniej, a pozycja Rosji rosła, dlatego że Rosja okazywała się krajem który jest zdolny do ekspansji, nie tylko tej dalekowschodniej, sięgającej Kamczatki, ale także potrafiła pokonać Rzeczpospolitą de facto i potrafiła stawić skutecznie opór, nie przejść jeszcze do ofensywy, ale stawić skutecznie opór Szwecji i Turcji. A więc potęga rosyjska budzi coraz większą fascynację na dworach zachodnich i nie ma już wątpliwości cesarz w Wiedniu, że bez Rosji nie uda się rozstrzygnąć skutecznie wojny przeciwko Turkom na południu Europy. Rosja jest tutaj z punktu widzenia cesarstwa niezbędna. I to właśnie sprawia, że ten bilans Rzeczpospolitej nie wydaje się tak korzystny. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na jeden wymiar, w którym możemy szukać odpowiedzi na pytanie o znaczenie Rzeczpospolitej w owym czasie. Jeśli mierzyć by to znaczenie dla polityki rosyjskiej w XVII wieku, to niewątpliwie Rzeczpospolita dystansuje na głowę wszystkie inne państwa. Rzeczpospolita była absolutnie najważniejszą kwestią w polityce rosyjskiej XVII wieku. Świadectwem tego jest... Liczba ksiąg, w których przechowywane są dokumenty XVII-wiecznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, czyli Pasolskowo-Prikazu. No tak, i to słowo, którego pan profesor użył, określając te trzy dekady, o których mówimy, czas sojuszu, niekoniecznie odzwierciedlają te dokumenty. Rekordowa ich liczba, skoro zbierane są w teczki. Tak, to jest bardzo ciekawy okres z tego punktu widzenia, bo... Rzeczpospolitej poświęconych jest 256 takich opasłych tomów. Szwecji 129, Krymowi 90, Austrii 49, Turcji 28, Danii 24, Anglii 20, Francji 15, Prusom 7. To coś mówi, prawda? Polska i Rosja są dla siebie nawzajem. Ważne dla Rosji, Polska jest absolutnie najważniejszym problemem zewnętrznym. Ten wymiar zachowuje Polska do końca wieku XVII. Ale sytuacja komplikuje się, kiedy władza na Kremlu zaczyna sprawować Piotr I i jego olbrzymie ambicje, jak na młodego cara jest wyjątkowo sprawny. Odnosi sukcesy na południu carstwa w walce z Osmanami i z Tatarami. Zdobywa Azow nad Morzem Czarnym w roku 1696 i zmienia kierunek myślenia czy ekspansji, czy wprowadza go do swojej polityki zauważalnie, czyli ku Europie przez Bałtyk to wtedy zaczyna się to, co potem nazywamy burzliwą elekcją, która odbyła się po śmierci Jana III Sobieskiego, gdzie faworytem był francuski książę Conti dla większości braci szlacheckiej, ale Piotr I widział w tym zagrożenie dla swoich interesów i forsował swojego kandydata, czyli Sasa. Doprowadził do jego wyboru. August II został królem Polski. Może nie tylko dlatego, że szybko zjawił się w Krakowie, gdzie dokonano jego koronacji. O Piotrze będziemy mówili znacznie obszerniej w czasie naszej następnej audycji. Tutaj wprowadzając tylko w czas jego panowania, warto przypomnieć sytuację, w której dochodzi on do władzy. Był przyrodnim bratem regentki Zofii panującej po śmierci jej starszego brata, Fiodora Aleksiejewicza, a jej brat rodzony, Iwan, następny w kolejce do tronu, był po prostu młodzieńcem niepełnosprawnym umysłowo, stąd właśnie regencja. Zaś przyrodni młodszy brat, Piotr Aleksiejewicz z drugiej żony, Aleksego Michajłowicza, drugiego z kolei w dynastii Romanowów, no, był Naturalnym kandydatem do sięgnięcia po tron w sytuacji, kiedy w Rosji nie było jeszcze ugruntowanej tradycji sprawowania władzy przez kobiety, a więc skoro Iwan był niesprawny, to Piotr czekano, kiedy osiągnie pełnoletność. Ale ambitna Zofia bynajmniej nie zamierzała łatwo ustępować władzy. Stłumiła skierowany przeciwko jej panowaniu bunt strzelców, czyli takiej gwardii wojskowej w Moskwie. I ona w jakiejś mierze reprezentowała ten kierunek w polityce rosyjskiej, który można nazwać, jeżeli nie propolskim, to na pewno nie antypolskim. To właśnie za jej czasów, za czasu jej regencji wpływy kulturowe polskie na dworze moskiewskim osiągają swoje apogeum. Dwór moskiewski mówi po polsku. Po prostu duża część tego dworu czyta polskie książki, ubiera się po polsku. A Zofia Próbuje kontynuować ekspansję przeciwko Turcji, tyle tylko, że jej się to nie udaje i to osłabia jej położenie. Nieudane wyprawy jej faworyta, Wasyla Golicyna na Azow, kosztują ją panowanie. Piotr skutecznie przeciwstawia się jej, wykorzystuje niechęć strzelców, raz już pokonanych przez Zofię, i przy ich pomocy w 1689 roku obejmuje władzę. Sam wychowywał się w środowisku nierosyjskim, tak zwanych specjalistów wojskowych, jak dzisiaj ich w ten sposób nazywamy, sprowadzanych do Rosji z krajów niemieckich, północnoeuropejskich, z Holandii, którzy mieli ćwiczyć nową armię, jak nazywano to wtedy w Rzeczpospolitej, cudzoziemskiego autoramentu. Pułki lepiej wyposażone, bardziej zdyscyplinowane, skuteczniejsze w boju. Zafascynowany tymi wzorami zachodnimi, a raczej północno-zachodnimi, Piotr rzeczywiście zmienia orientację nie tylko geopolityczną, ale cywilizacyjną Rosji w kierunku nie tyle europejskim, bo orientacja w kierunku europejskim występowała wcześniej, przecież Polska to Europa. Na pewno z punktu widzenia Rosji i Zofia reprezentowała ten sam kierunek, też europejski. Sprowadzała stamtąd wzory, czyli z Polski i przez Polskę idące z Europy może bardziej południowej, habsburskiej, z Italii także. Natomiast Piotr zwrócił uwagę na północ jako centrum, nowe centrum modernizacji, a więc na kraje północno-niemieckie, na Holandię na sferę protestantyzmu. Stamtąd chciał czerpać wzory i stąd także zwrot strategiczny przeciwko Szwecji, no bo to Szwecja blokowała dostęp do Bałtyku Rosji, a więc Piotr szuka sojuszników przeciwko Szwecji. W momencie śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 roku, kiedy otwiera się sprawa tronu, Piotr rzeczywiście jest tuż po swoim pierwszym sukcesie, czyli po zdobyciu Azowa kosztem Turcji. Tak umocniony decyduje się właśnie na tę pośrednią formę ingerencji w polską elekcję. Jeszcze może ona nie miała decydującego charakteru, jeszcze wpływy rosyjskie w Polsce wtedy nie były tak silne, ale zapowiadały przyszłą praktykę polityczną, to znaczy taką, w której car Rosyjski, czy władca, czy władczyni, bo w XVIII wieku to będą raczej kobiety, będzie dyktowała, kto ma być władcą w Polsce. Piotr jeszcze nie dyktował, choć groził swoim listem w szlachcie, ale to wskutek rozbicia kandydatur i niechęci do kandydata francuskiego części opinii szlacheckiej w tej elekcji, która jeszcze była wolną elekcją. Ona nie odbywała się pod muszkietami obcych wojsk. Oczywiście krążyły pieniądze, Jurgiel, czy jakbyśmy to nie nazwali, przekupywanie wyborców przez obce ambasady, ale żadna ambasada, nawet francuska, która najhojniej wtedy sypała pieniędzmi, nie przekupiła w całości opinii szlacheckiej i w pewnym sensie dość niespodziewanie wynurzył się z tego zamętu August dynastii Bettynów, elektor Saski jako zwycięzca. Okaże się nieszczęsnym partnerem Piotra w następnych wielkich przygodach wielkiej polityki początku XVIII wieku, ale o tym dlaczego nieszczęsnym i dlaczego partnerem i dlaczego zapłacić za to najwięcej Rzeczpospolita, o tym porozmawiamy za tydzień. Była to audycja Historia Żywa.